Życie dzieci w dawnych wiekach. Wydawnictwo Elipsa. Rok wydania 1993. Czyta Blanka Kutyłowska. Nagranie Zakładu Nagrań Wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie. Rok 1995.